Cześć, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, czyli na platformie, na której możecie usłyszeć wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. I dzisiaj witają się z Wami mówiący te słowa Sylwester Kozroj, zaś po drugiej stronie naszego podcastowego stołu słyszycie Tomasza z Koniecznego, czyli Sufita. Dzień dobry, drogi kolego. Dzień dobry wszystkim, cześć Sylwek. Cześć, cześć, cześć. Moi drodzy, dzisiaj zacznę od takiej szybkiej, krótkiej informacji tak na dzień dobry, mianowicie dzisiaj z Tomaszem nie będziemy się zgadzać. Ostatnio mówiliśmy o mandze Cyberpunk edge runners i o dziwo się zgadzaliśmy, Dzisiaj może być zgoła inaczej, może nie skoczymy sobie do gardeł, więc to nie będzie aż taki podcast i może nawet uda nam się dojść do jakiegoś takiego wspólnego konsensusu, ale czy tak będzie to oczywiście czas pokaże. A jakby ktoś chciał wziąć udział w naszej dyskusji to jak zawsze zapraszamy do sekcji komentarzy gdzie możecie dać upust waszym odczuciom względem tego serialu, bo dzisiaj właśnie będzie o serialu mowa i to serialu z uniwersum, do którego my z Tomaszem przymierzaliśmy się już od jakiegoś czasu. Oczywiście to nie jest tak, że dopiero teraz będziemy poznawać świat The Walking Dead. Znamy ten świat od dawna, ale postanowiliśmy jakiś czas temu do niego wrócić po latach. Tak w ogóle to mieliśmy zacząć właśnie od w sumie od innego tematu, od serii podstawowej, ale jak widać plany planami, a życie swoje, więc dzisiaj na tapet bierzemy pierwszy i drugi sezon serialu Daryl Dixon, które to sezony będę ja raczej dobrze wspominał, przynajmniej sezon pierwszy, a to masz powiedzmy, że trochę gorzej. Bez spoilerów w tej części. <laughs> dobrze, bezspoilerowo będziemy po prostu mieć dwa spojrzenia na wspomniany serial ale właśnie zanim, tak jak Tomek wspomniał do konkretów, to może dwa zdania na temat strony technicznej serialu, tak żeby nam łatwiej było się porozumieć i rozmawiać o nim. Premiera pierwszego sezonu miała miejsce we wrześniu 2023 roku zaś drugi sezon to wrzesień 2024 każdy sezonów liczy po 6 odcinków. Szauronerem tego serialu jest pan David Zabel. Ja nie znam osobiście faceta, w sensie nie oglądałem ch chyba niczego, czego on dotknął, oprócz ostrego dyżuru. Kiedyś tam, kiedyś tam jakieś pojedyncze odcinki gdzieś tam w telewizji. Natomiast jeżeli chodzi o aktorów, to oczywiście mamy tutaj Normana Redusa, który wciela się w postać tytułową. Mamy Melisę McBride, to jest ta główna dwójka bohaterów, z tym, że Melissa pojawia się dopiero tak naprawdę w drugim sezonie. Oraz mamy aktorów dodatkowych i są nimi m.in. Clemence Posse, jeżeli dobrze to wymawiam. Jest to siostra Isabel, którą możecie kojarzyć chociażby, znaczy aktorkę możecie kojarzyć chociażby z serii Harry Potter, gdzie właśnie wcielała się w postać Flor de la Croix oraz mamy młodego aktora, dla którego to jest debiut na ekranie telewizyjnym. Jest nim pan Louis Pouaculucci, czy jakoś tak, który wciela się w Laurenta ja na początek powiem, że nie będę tutaj za bardzo narzekał na tych aktorów. Nie wiem jak ty. Znaczy ja zacznę od tego, że gratuluję ci, że wypowiedziałeś to imię. Ja chciałam nawet dać osobisty challenge. Jeżeli ktoś jest w stanie wymówić imię tego młodego aktora na jednym wydechu, ale to też no, taka ciekawostka jedna rzecz, którą należy tutaj zasygnalizować na starcie mianowicie wspominasz o Melisie McBride, co jest pewnym błędem, dlatego że pamiętajmy proszę, że Melisa, czyli Karol pojawia się dopiero w drugim sezonie tak, i tak, sprzedawanie tego tym. serialu jako, jako opowieść Daryl i Karol jest pokłosiem pewnego pierwotnego planu który ewidentnie poszedł w złą stronę i chyba tutaj zaczynają się wszystkie kłopoty związane z tym serialem ale to tak zajawiając. Jeżeli chodzi o skład aktorski, ja tutaj absolutnie nie mam żadnych uwag, bo takich mieć nie mogę. No jest Daryl, który jest chyba jedyną osobą z tego amerykańskiego składu żywych trupów, który nam się pojawia przynajmniej w pierwszym sezonie. Natomiast tutaj muszę się przyznać, że zaliczyłem... Nie chcę powiedzieć FOPA, ale w pierwszym momencie, kiedy zobaczyłem aktorkę wcielającą się w siostrę Izabel, pomyślałem sobie, że to jest Claire Dance, która <grym> jest znana na przykład z Homeland, i później bardzo się rozczarowałem, że to nie była ona. Zgooglałem to specjalnie. Szczęśliwie okazuje się, że nie tylko ja popełniam ten błąd panie są dosyć do siebie podobne. Żałuję. Żałuję. Chciałbym zobaczyć Claire Dance w tym serialu. Myślę, że wyszłoby to naprawdę, naprawdę na korzyść. Mm -hmm. Znaczy, ja odnośnie aktorów również tutaj raczej nie będę narzekał, znaczy, ja w ogóle nie zamierzam narzekać na ten serial. I dla mnie, no oczywiście, postacią tą pierwszoplanową, najważniejszą jest oczywiście Daryl, który jest po prostu Darylem. Nawet więcej, bo czasami on jest przyrysowaną tak naprawdę wersją samego siebie. Kiedy jest taki właśnie opanowany, spokojny, mruczący pod nosem jest to wydaje mi się, że to jest taki stary daryl z The Walking Dead, który jest właśnie mrukiem, nawet ciężko czasami mu wypowiadać jakieś dłuższe zdania. I raczej to jest osobą, która nie zawiera tak szybko przyjaźni, co bardzo wyraźnie widać na samym początku tego serialu. I to jest myślę, że to jest taki bohater, którego tutaj większość fanów oczekiwała, ponieważ um, on jest sobą, tak? To, to tutaj nie było... Myślę, że żadnego zaskoczenia, kiedy zobaczyliśmy, jak on się właśnie porusza, jak się zachowuje, etc., więc tutaj każdy obstawiał, że taki Daryl będzie. To, co wspomniałeś o Karol, że ona się pojawia w drugim sezonie tak naprawdę. Ten sezon drugi w ogóle ma podtytuł, tak? Księga Karol dodatkowo tam się pojawia w tytule. Wydaje mi się, że to jest osoba, która... Również zachowuje się tak, jak zachowywała się ta postać, przynajmniej ja tak to pamiętam, z ostatnich sezonów The Walking Dead, kiedy ona już jest nie jest taką biedną, zagubioną panią, która straciła dziecko, tylko to jest osoba już taka bardzo agresywna, która potrafi wykorzystywać innych właśnie do własnych celów i jest ona już taka mniej uczuciowa, przynajmniej tak mi się wydaje. Jest to taka... Trochę, może nie męska wersja Daryla, ale coś bardzo, bardzo podobnego. Bardzo dobrze, będę na pewno wspominał wystąp aktora, który wcielał się właśnie w postać Laurenta, ponieważ, tak jak mówię, dla niego to jest debiut. On gra bardzo z taką dziwną manierą, to znaczy on trochę tak dziwnie mówi, jakby ważył każde słowo, ale wydaje mi się, że to jest akurat na plus, bo pewnie właśnie tak zachowywałaby się osoba, którą inni uważają za kogoś ważnego, tak, że on jest taki nie powiedziałbym, że oświecony czy, czy jakiś taki um, jakiś przesadnie, nie wiem, inteligentny, ale co, coś pomiędzy tymi osobowościami. Dla mnie on bardzo dobrze jakby spisywał się w swojej roli. On też Dosyć dużo dostał, mam wrażenie, czasu antenowego, jeżeli chodzi o ten pierwszy sezon, natomiast najsłabiej w tym powiedzmy gronie tej czwórki wypada dla mnie siostra Izabel, która e, może dziwnie to zabrzmi, ale ona jest cały czas spychana na tor boczny, bo mam wrażenie, że ona jest po prostu takim dodatkiem kimś, do kogo może wzdychać Daryl i kimś, kogo może Daryl ratować. Jest też osobą, która cały czas gdzieś tam pełni funkcję przybranej matki dla naszego laurenta, trochę go poklepuje po głowie, mówiąc, że jaki to jest wyjątkowy, wspaniały, etc. Natomiast finalnie wypada to, moim zdaniem, mało ciekawie. Tak, tak sztampowo i tak po prostu bez jakiegoś takiego większego wow. I wydaje mi się, że tak jak tutaj zaznaczyłeś na samym początku, że do aktorów tutaj ciężko mieć jakiekolwiek właściwie zastrzeżenia, no bo oni wykonywali przez ten cały pierwszy sezon i drugi plan rozpisany tam przez kogoś innego, powiedzmy, że przez scenarzystę, czy, czy był tam scenarzysta, do tego dojdziemy za moment. Więc oni wpisywali się w pewien, powiedziałbym, wzór bohatera ze świata The Walking Dead, czy dobrze, czy niedobrze, no to każdy też sobie chyba indywidualnie może odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast z tą grą aktorską jak na tego typu serial nie jest całkiem źle. W ogóle ten serial na IMDb ma dosyć wysokie oceny, bo to jest 7,5, na filmwebie jest bardzo podobnie, to jest 7,3%. I choć ja bardzo rzadko właśnie wybieram seriale na podstawie takich internetowych ocen, to tutaj sprawdziłem jak one się kształtują. Nie dlatego, że właśnie uzależniam swoje oglądanie bądź nie oglądaję serialu właśnie od nich, po prostu chciałem sprawdzić czy Daryl Dixon to, przepraszam za wyrażenie, kupa totalna, której nie tykać nawet kijem, czy może jednak dać szansę, czy ktoś dał szansę tej produkcji i oceny pokazują, że widzowie dali jej szansę, no bo oceny powyżej siedmiu nie biorą się tak po prostu z czapy, ale, ale no właśnie, czy miałeś jakieś takie oczekiwania wobec tego serialu, które, które przekonywałyby Ciebie, że po ten serial warto sięgnąć? tak? Czy, czy oczekiwałeś, że to będzie jakieś, nie wiem, wielkie wow, czy w ogóle patrzyłeś na te oceny sięgając po ten serial, czy po prostu zrobiłeś to, to, o co Cię poprosiłem, obejrzyj i sobie o tym serialu porozmawiamy. Ja zacznę od tego, że na początku chciałbym się odnieść do gry aktorskiej i tutaj o ile chodzi o aktora wcielającego się w Daryla, ja myślę, że im po prostu bardzo dużą przyjemność sprawia granie tej konkretnej postaci i ewidentnie ma na to ochotę, czy jest to dobre aktorstwo? To już pozostawiam specjalistom. No, Daryl jest dosyć charakterystyczny. Natomiast jeżeli chodzi o resztę obsady, nawet jeżeli to byli dobrzy aktorzy, nie jestem w stanie tego ocenić to ja miałem wrażenie, że po prostu nie dano im dostatecznie dużo przestrzeni, żeby rozwinęli te swoje postacie. Mhm. A wielokrotnie miałem wrażenie, że to jest po prostu takie zwykłe drewno. I tutaj największe zastrzeżenia mam e, przede wszystkim do Karol, która pojawia nam się w drugim sezonie. Ja mam wrażenie, że jej chyba musieli bardzo dużo zapłacić, żeby ona zachciała w tym zagrać i każda scena jest po prostu męką. Co dla mnie osobiście jest trochę dziwne, dlatego że ja e, lubię tą postać. Znaczy podobnie Podobało mi się w głównej serii, jak ona się zmienia. Od, od takiej zahukanej bitej przez męża żonę, mm -hmm. przez matkę, a później przez kobietę, która musi sobie radzić z olbrzymią tragedią i jakoś tam buduje siebie. I, i to zawsze była bardzo ciekawa postać, też fajnie zagrana. Natomiast tutaj, ja, znaczy będzie to złośliwy komentarz, ja mam trochę wrażenie, że to trochę jak oglądanie obecnie Leia Manisona że no, to było coś fajnego ale teraz po prostu to, to już jest straszne drewno. Nie wiem czy to wiek czy to jakiś uraz fizyczny natomiast to, to, to nie jest to czego bym się spodziewał. Mhm. Jeżeli chodzi o Laurenta absolutnie nie kupuję tej postaci. To znaczy on jest tak egzaltowany, tak dziwny i nawet nie wiem, czy to nie jest po prostu złe aktorstwo, że miałem tylko ochotę czekać tych scen, kiedy ktoś wgryzie mu się w kark, mm. albo zobaczymy, że Daryl go porzuca i w końcu możemy cieszyć się serialem bez jego obecności. <grym> Ale okej, okay, rozumiem, rozumiem, był to pewien zamysł. Natomiast wracając do twojego pytania, nie czekałem w ogóle na ten serial. Z tych wszystkich zapowiedzianych spin-offów The Walking Dead najbardziej czekałem na Dead City ze względu na postać Nigana, który no, chyba jest ulubieńcem wielu widzów. Natomiast sam Daryl Dixon jakoś specjalnie nie przykuło to mojej uwagi i, i też zastanawiałem się, jaka będzie dystrybucja tego w Polsce, licząc się raczej z tym, że prawdopodobnie nigdy tego nie obejrzę. Mhm. Znaczy, Ja tutaj wrócę na moment do postaci Laurenta, bo ty wspomniałeś, że, że jest taki egzaltowany, przesadnie... Nie wiem, dumający nad światem, jak on wygląda, i wygłaszający swoje racje. Rzeczywiście tego dostajemy bardzo dużo, i przede wszystkim te sceny z jego udziałem, one się po prostu strasznie ciągną. Mam wrażenie, że on dyskusje, które prowadzi i, i próbuje być może nie przemądrzały, bo to jest złe słowo, ale taki, taki przesadnie przekonany o swojej racji. Ja nie wiem. Czy to nie był, tak jak wspomniałeś, taki konkretny zamysł, żeby ta postać była właśnie taka? No bo on tutaj odgrywa bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o świat ten powiedzmy francuski. Tak? On jest i z jednej, i z drugiej strony przekonywany do czegoś, co właściwie wpajane jest mu od samego początku, od tego jak... No, od samego początku jego narodzin, tak, że on jest wychowywany w takiej wierze, że on jest kimś bardzo istotnym i ma coś konkretnego zmienić. Ma być powiedzmy takim wodzem, za którym ludzie będą podążać. Wydaje mi się, że gdybym ja w ten sposób był wychowywany, to pewnie też, też jakaś taka maniera we mnie by w końcu zaistniała, że właśnie byłbym taki uczony, taki egzaltowany i w ten sposób w ten sposób jakby patrzyłbym na świat, tak trochę tak trochę jakby jakby był oderwany od rzeczywistości i pod tym względem ta postać jakby dla mnie się sprawdzała, tak? Ja, ja za nią nie przepadam, żeby to nie było tak, że nie wiem, że będę go wychwalał, ponieważ ona świetna była i po prostu mi bardzo się podobała. Ja w ogóle tego wątku za bardzo nie, nie trawiłem. Natomiast nie wydaje mi się, że to by było coś, na co moglibyśmy narzekać, jeżeli chodzi o aktora, bo wydaje mi się, że to właśnie postać musiała być taka i pod tym względem on wypada przekonywująco. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o te oczekiwania, ja powiem w ten sposób. Ja czekałem na ten serial. Czekałem chyba właśnie najbardziej na niego z racji tego, że w ogóle chyba był to um, O nich chyba było najbardziej głośno. Tak mi się przynajmniej wydaje w tej takiej um, ciszy, która miała miejsce po końcówce tej głównej serii. Wydaje mi się, że Daryl Dixon w ogóle jest taką postacią, która ty wspomniałeś, że Niga ma bardzo wielu fanów. Wydaje mi się, że Daryl ma jeszcze ich więcej i każdy, tak jak czytałem po różnych forach każdy czekał na ponowną, ponowne spotkanie z Darylem, tak? że to jest taka miała być, nie wiem, dziwnie to zabrzmi sentymentalna podróż właśnie z tą postacią i ponowne spotkanie właśnie z jedną z najbardziej w ogóle charakterystycznych postaci The Walking Dead, więc no, ja ze swojej strony bardzo czekałem, natomiast czy ty w ogóle oczekiwałeś że ten serial będzie czymś wybitnym? No bo mam wrażenie, że jak rozmawialiśmy poza anteną, to ty kilka razy tam wspomniałeś, że nie wiem, zawiodłeś się, że nie pasował ci scenariusz, że nie wiem, pojawiały się jakieś idiotyzmy. Ja pamiętam z kolei wcześniejsze jeszcze nasze rozmowy, kiedy zahaczamy o temat serialu The Walking Dead, i zgodnie twierdzimy, że w pewnym momencie po prostu był to serial, którego nie dało się oglądać, i tylko najwierniejsi. Przetrwali do samego końca. Więc, no właśnie, czy ty oczekiwałeś w ogóle czegoś tutaj wybitnego? No bo mi się wydaje, że w takiej kategorii, powiedzmy, jakbym miałbym zestawiać drugą część, powiedzmy, nie wiem, od szóstego sezonu czy siódmego The Walking Dead w górę, z właśnie z Darylem Dixonem, to pierwszy sezon Daryla Dixona wypada. Wydaje mi się, że nawet lepiej niż sama końcówka tego głównego serialu. Ja myślę, że tutaj dotknąłeś tak naprawdę najważniejszego elementu, który odzwierciedla przyczyny, dla których ten serial może mieć dobrą oceny w różnych oceniaczkach internetowych. Mhm. Ja powiem tak, serialem głównym jestem od samego początku i bardzo mi się podobał. To znaczy pierwszy sezon ja oglądałem z zapartym tchem, czekałem na kolejne odcinki, i prawdopodobnie tutaj nie będę się różnił od wielkości, od większości osób, które y, oglądały ten serial. W pewnym momencie po prostu poczułem znużenie. Y, jakość też y, dosyć poszybowała uh -huh. w dół. Siadła. Uh -huh. I skończyło się na tym, że ja później po prostu zmuszałem się i oglądałem hurtowo wszystkie odcinki danego sezonu trochę na zasadzie, żeby to mieć ze sobą, nie czerpiąc z tego jakiejś większej przyjemności. Obejrzałem do końca, czy było warto, trudno powiedzieć, natomiast po, po spin-offach ja nie spodziewałem się nic specjalnego, natomiast i tutaj bardzo ważna rzecz, bo myślę, że tutaj też już powinniśmy powoli lądować, należałoby wspomnieć, że w ostatnim odcinku głównej serii, to jest ostatni odcinek 11 sezonu, na scenę powracają postacie, których my czasami długo nie widzieliśmy. Powraca Rick, powraca Michonne, co ma już być zapowiedzią kolejnego jednego ze spin-offów. Z Megan z Megi, oni są cały czas, więc tutaj nie ma zaskoczenia. Jest tylko to ciekawość, że, ciekawostka, że, że te dwie postacie pojawią się w kolejnym spin-offie razem i bardzo Enigmatycznie jest zajawiony serial, w którym ma pojawić się Daryl i Karol. I od samego początku jest to tak zapowiadane. Nawet jest to wpisane w sam, w sam finałowy odcinek, kiedy Maggie daje Darylowi i Karol jakieś mgliste instrukcje, aby coś znaleźli, co ma pomóc w wspólnocie. I był jakiś pomysł na ten mhm. spin-off. I tutaj trzeba byłoby... Jakby wrócić do tych kwestii zakulisowych produkcji, dlatego że pierwszą showrunnerką serialu miała być Angela Kang, która od lat jest związana z główną serią The Walking Dead, doświadczona producentka, scenarzystka, pisarka i z jakichś powodów ona rezygnuje. I rezygnuje również Melissa McBride, czyli Carol, uh -huh. która no, prawdopodobnie z powodów czysto rodzinnych powiedziała, że ona nie pojedzie na pół roku do Francji, bo mniej więcej tyle trwało kręcenie pierwszego sezonu. Myślę, że w drugim, trzecim jest podobnie. I nagle okazało się, że oni muszą jakoś to ratować. I myślę, że tu właśnie zaczęły się wszystkie kłopoty kiedy coś co jest zapowiadane jako serial dwójki bardzo lubianych postaci mm -hmm. nagle traci jedną z mm -hmm. tych postaci zmienia się showrunnerka wchodzi doświadczony showrunner, ale jednak wiązany z trochę innym gatunkiem bo David Zabel po prostu nie robił nigdy przy Walking Dead i teraz lądujemy we Francji jest pewien chaos narracyjny, który nawet bardzo wyraźnie widać w pierwszych odcinkach. I tutaj robię pauzę. Sylwestrze, wylądujmy powiedzmy w ogóle w końcu, o czym jest ten serial i jak on się zaczyna. Tak, postaram się tutaj w ogóle przejść tak, bo to jest... Serial dość nowy. Z racji ograniczonego streamingu mogło go oglądać jeszcze niewiele osób, ale być może kiedyś będzie w szerszej dystrybucji, więc tak ogólnie i bez spoilerów. Jesteśmy we Francji. Daryl Dixon we Francji, której nie udało się uniknąć apokalipsy zombie, która wygląda tak jak powinien wyglądać kraj, który takiej apokalipsy doświadczył, czyli wszędzie brud, jakieś, nie wiem, resztki dawnego świata, gdzieś tam stoi roztrzaskane auto, tutaj jakieś śmieci się walają, jakieś wybite okno, nie wiem, opuszczone, zaniedbane budynki, etc. Sceneria myślę, że tutaj wszystkim doskonale znana, tak z filmów stricte post-apo, ale nie tylko. Ostatnio właśnie byliśmy z Tomaszem na powrocie do Silent Hill, która to miasto wyglądało bardzo, bardzo podobnie. No i do Francji trafia Daryl, trochę tam się błąka, to o czym Tomasz wspomniał, że ten początek jest taki dosyć chaotyczny, aż trafia do opastwa, w którym poznaje siostrę Izabel, związaną z organizacją Unia Nadziei. Jest to coś na kształt nie wiem, kongregacji religijnej, pewnego rodzaju stowarzyszenia, które wierzy, że chłopak imieniem Laurent jest nowym, Mesjaszem, tym, który doprowadzi do odrodzenia ludzkości po wiadomej apokalipsie, no i po bliższym poznaniu siostra Izabel prosi Daryla, aby pomógł jej doprowadzić chłopca do Paryża, skąd ma się udać bezpośrednio, właśnie do jakiejś tajnej siedziby Unii Nadziei. Dodam jeszcze, że oprócz Unii Nadziei, bo to jest dosyć istotne, nawet bardzo istotne dla fabuły, jest jeszcze jedna organizacja, która próbuje być tą najważniejszą we Francji i stanowić coś na kształt nie wiem, rządu, ale rządu takiego bardzo autorytarnego. i ta organizacja nazywa się Janet od imienia swojej przywódczyni i ona dla odmiany nie wierzy w ideę Laurenta, chcę go pojmać i wykorzystać do własnych celów. To tyle na dzień dobry, myślę, że tutaj więcej nie będziemy mówić jakby właśnie żadnymi spoilerami. No i właśnie, mamy taki wstęp, mamy ten pierwszy sezon, no i powiedz mi, jak ty w ogóle oceniasz przenosiny do Nowego Świata, do Francji, jak ci się podobał wygląd tego miejsca, no i w ogóle sam pomysł na fabułę, także dostajemy tutaj tego Mesjasza i dwie organizacje, które powiedzmy rywalizują o niego. Znaczy, samo przeniesienie fabuły do Francji jest ok? szczególnie, że jest to już wcześniej kizowane w jednym ze spin-offów, mianowicie w USA Beyond, który jest jednym z dwóch spin-offów, jeżeli dobrze liczę, głównej serii. Mhm. Na końcu drugiego sezonu, po zakończeniu ostatniego odcinka drugiego sezonu, pojawia się taka dodatkowa scena rozgrywająca się najpewniej we Francji, bo postacie mówią po francusku, gdzie dowiadujemy się, że były tam prowadzone jakieś badania nad wirusem. Są jacyś naukowcy, którzy odpowiadają za, za pewne jakby no, nieprawidłowości, co też jest fajnym nawiązaniem do pierwszego sezonu The Walking Dead, bo jeżeli ktoś pamięta, dr Jenner, czyli ten facet zamknięty w bunkrze, w którym zaraz się skończy prąd, on też y, nagrywając swoje wideo pamiętniki nawiązywał do tego, że to właśnie we Francji najprawdopodobniej powstał wirus. Tak. I to, mhm. też, to też jest fajne zawiązanie, tak? że my mamy pewną taką spójność narracyjną tego świata, więc jeżeli gdzieś mają trafić nasi bohaterowie, Francja jest bardzo dobrym miejscem. Jeżeli chodzi o wygląd Francji, po zombie apokalipsie wygląda to bardzo kameralnie, bardzo ciekawie. Na pewno lepiej to wygląda niż to, co oglądamy w głównej serii The Walking Dead. Tak? To nie są jakieś pustkowia, jakieś <grych> dwa domy na krzyż, czyli amerykańskie miasteczko. Bardzo stylistycznie przypomina to, to co moglibyśmy zobaczyć na przykład w The Last of Us czyli tam, kiedy już przyroda wygrywa z, z architekturą, z cywilizacją człowieka, więc jest to, jest to niewątpliwie na plus. Mhm. Bardzo mi się również podoba to, że od samego początku jesteśmy mocno zagubieni, tak jak sam Daryl, chociażby z tego względu, że wszystko jest w niezrozumiałym dla nas języku i na duży plus serialu biorę to, że większość bohaterów posługuje się językiem francuskim, jako tym podstawowym językiem, nie ma takiej sytuacji, że nagle wszyscy mówią płynnie po angielsku, nawet między sobą. Do pewnego momentu. Do pewnego momentu, tak. To, to jest fajnie, nawet kiedy mamy takie sytuacje, kiedy rozmawia ze sobą dwójka bohaterów i oboje są Francuzami, pierwsze jedno-dwa zdania wypowiadają po francusku, później przechodzą na angielski, co jest fajnym ukłonem w stronę widzów, ale to też pozwala jakby zachować ten taki klimat, że my wiemy, że nie jesteśmy na pewno w Ameryce. Mhm. Pod tym względem jest wszystko bardzo fajnie. To co mi e, nawet specjalnie nie przeszkadzało na początek, to jest to, że ja nie mam pojęcia dlaczego Dary znalazł się we Francji. I bardzo długo, bo prawie że pod koniec sezonu dopiero się dowiadujemy jak on tam wylądował. Mhm. Co też nie jest złe. Mhm. aczkolwiek jest to trochę tuszowanie pewnego fabularnego problemu, który tutaj mamy związanego właśnie z nieobecnością drugiej głównej bohaterki, ze zmianą showrunnera, czyli prawdopodobnie z całkowitym przepisaniem scenariusza na siłę ratowali nie jest to złe mhm. nie jest to złe, mhm. pytanie czy jest to dobre <śmiech> znaczy ja nie miałem jakby z tym problemu, w tym sensie że ja wiedziałem, że ten Darryl tam wyląduje, tak? że, że to właśnie będzie działo się we Francji. Domyślałem się, w jaki sposób on tam, on tam um, się pojawi. Natomiast um, ja już jestem po trzecim sezonie. Nie wiem, czy to już skończyłeś ten trzeci sezon oglądać, czy do niego zasiadłeś. Tam się w ogóle cyrki dzieją, jeżeli chodzi o plany jeżeli chodzi o powrót do Stanów Zjednoczonych, więc jak już mając w głowie ten powiedzmy trzeci sezon to myślę sobie, że tutaj jak najbardziej to, w jaki sposób Darle się dostał do Francji, jest jak najbardziej dla mnie do zaakceptowania i śmiem twierdzić, że powiedzmy m, takich sposobów jest kilka, tak? że to nie był m, tylko ten jeden sposób, tylko, tylko można ich to gdzieś tam m, po drodze, e, można by spróbować więcej ich wymienić. Nie chcę tutaj totalnie wchodzić w szczegóły, więc zamilknę na ten moment. Tutaj wspomniałeś o The Last of Us no i pytanie, czy ty widziałeś w ogóle podobieństwa nie takie stricte przyroda kontra cywilizacja, tylko jeżeli chodzi o sam pomysł na fabułę pierwszego sezonu, no bo tutaj dostajemy właśnie Daryla Laurenta, Isabel, którzy wyruszają w tą wielką podróż do Paryża, gdzie w tej podróży rodzi się pewna relacja pomiędzy Darylem a Laurentem, co, jakby nie patrzeć, jest trochę właśnie zbliżone do fabuły, którą dostajemy w The Last of Us. No, Tutaj to przywołanie przeze mnie The Last of Us, nie jest przypadkowe. Tak, tego jest aż za dużo. Czy jest to przypadek, czy jakaś nieświadoma inspiracja? Bardzo trudno mi powiedzieć. Natomiast uh -huh. niewątpliwie to, że laurenty jest dzieckiem, które najprawdopodobniej ma być odporne na wirus, to, że trzeba go przewieźć na drugi koniec kraju i ktoś na, na niego poluje, to, że eskortuje go bardzo niechętny i niesympatyczny gościu. I nie jest to przypadek. Tak? Nie jest to przypadek. To jest zbyt dużo, zbyt dużo takich zbiegów, w okoliczności. I ja myślę, że w pewnym momencie nawet sami twórcy tego serialu zdali sobie sprawę, że liczba komentarzy, pytań, które się pojawia w kontekście zbyt bliskiej inspiracji oni muszą jakoś to zareagować i nie wiem czy pamiętasz, ale w, pod koniec drugiego sezonu jest nawet taka scena kiedy Darrell siedzi z Laurentem i on wyciąga gitarę i zaczyna grać na gitarze Jestem myślę w mordę, jeżeli to nie jest puszczenie takiego mocnego oka tak. do, do wszystkich oglądających mówiąc tak, jesteśmy świadomi tego, że jest to z zżynka albo tak właśnie się zorientowaliśmy, że to jest z zżynka, więc pociągniemy ten wątek dalej. No, jest, to, jest to fajne. Tak? Jest to fajne pokazanie, że, że jest jakaś tam korespondencja między twórcami a widzami. Mhm. Znaczy czy było to do uniknięcia... No, to, to, to, to właśnie to jest zasadnicze pytanie. Jaki był pierwotny scenariusz? Tak? Jaki był pierwotny pomysł na ten serial i czy rzeczywiście um, Daryl i Karol mieli eskortować mhm. jakiegoś młodego Mesjasza na zlecenie sekty, bo tutaj też nazwijmy rzeczy po imieniu. tak? Ta to, to, to organizacja to jest sekta. Nie mam pojęcia. Natomiast niewątpliwie te podobieństwa bardzo silnie tutaj e, wychodzą. Czy na plus? Trudno mi powiedzieć. Mhm. Znaczy to podobieństwa są dostrzegalne. tak? Ja przyznam się, że nie śledziłem komentarzy w internecie, nie słuchałem opinii i, i, i nie patrzyłem, jak widzowie reagują na te korelacje pomiędzy tymi serialami. Natomiast nie miałem z tym problemu. Dla mnie pierwszy sezon, nawet jeżeli nieświadomie bądź świadomie z Żyną z The Last of Us, jest jak najbardziej do zaakceptowania, ponieważ oprócz samej tej samego tego motywu drogi, oprócz tej więzi emocjonalnej, która rodzi się pomiędzy Darylem a Laurentem, dostajemy w moim odczuciu dużo więcej tak z boku nich. Ten, ten świat jest, wydaje mi się, dużo bardziej rozbudowany. To, o czym wspomniałeś, to Francja jest rzeczywiście pokazywana jak Francja i, i czujemy ten jej klimat. Bardzo mocno jest przedstawiana, zarysowana rywalizacja tych dwóch organizacji Unii Nadziei i, i Janet Do tego dochodzi wątek przeszłości siostry Izabel. A oprócz tego mamy w ogóle takie krótkie wrzutki w każdym właściwie odcinku, takie historie zwykłych ludzi, którzy Musieli nauczyć się żyć w tym nowym świecie i nie zrezygnować chociażby ze swoich pasji. Na przykład mamy, nie wiem, starszego Francuza i jego gołębie. Wiem, że on nie dostaje jakby dużo czasu antenowego, ale telewizyjnego, przepraszam, ale mimo wszystko wydaje mi się, że takie jakby drobne wątki naprawdę robią robotę w tym, w tym serialu. Natomiast tak ogólnie, jeżeli miałbym oceniać pierwszy zezon, to to, co powiedziałem na samym początku, ja jestem z niego bardzo zadowolony. Naprawdę ucieszyłem się, że Daryl jest taki, jakiego sobie wyobrażałem, jakiego chciałem, żeby był. Bałem się, że fabuła w ogóle przeskoczy kilka lat do przodu. Ja nie powiązałem tych historii, to, o czym wspomniałeś na samym początku, że one się tak bardzo mocno zazębiają i już to podróż do Francji, Daryla jest, ta podróż jest sygnalizowana gdzieś tam pod koniec serii głównej. Ja o tym zupełnie zapomniałem, gdzieś tam wyparłem, więc mi się wydawało, że dostaniemy Daryla dużo starszego, takiego troszeczkę, no po prostu zdziedziałego, który gdzieś tam we Francji wylądował i coś tam będzie miał do zrobienia. Natomiast zamiast tego dostajemy po prostu konkretny problem do rozwiązania. Coś właśnie w stylu The Last of Us, fabuły prezentującej nam tułaczkę właśnie bohatera z jednej lokacji do drugiej, ale to mi też nie przeszkadzało. tak? Podobało mi się także podejście do tematu zombie, czyli nie jest to serial. Też chyba warto to podkreślić. Nie jest to serial, w którym zombie są jakby problemem numer jeden. To, co kiedyś wspomniałeś, one są niczym pogoda, zjawisko naturalne, które po prostu trzeba przetrwać, że akcja, zagrożenie przychodzi z zupełnie drugiej strony i ma takie podłoże bardzo ludzkie, tak, że tutaj dominuje motyw, to właśnie ludzie ludziom zgotowali ten los. Tutaj nie ma takiego jakiegoś szalonego tempa, że nie wiem, przez trzy odcinki uciekamy przed zombiakami i to one są tym głównym problemem i myślę, że po jakby przejście do takiego pierwotnego zamysłu Roberta Kirkmana, że miałby to pokaza... znaczy ten serial, ten komiks miał pokazywać problemy ludzi, ale takie czysto ludzkie rywalizacje pomiędzy nimi w tym serialu bardzo dobrze wybrzmiewa. To, z czym miałem problem, to o czym też wspomniałem, jest to przynajmniej początkowo miałem problem, właśnie z tym Mesjaszem. On jest za bardzo przerysowany, że jest to coś, co nikogo w sumie tak naprawdę nie zainteresuje, natomiast w pewnym momencie stwierdziłem, że w sumie jak na Francję, no to chyba, chyba jakby dobrze zostało to zaproponowane, jak na miejsce takiego jakby wydarzenia z tym Mesjaszem, bo jeżeli ta religijność miałaby odgrywać gdzieś większe znaczenie i mieć jakieś takie podłoże, na które mogłaby się rozwinąć, to sobie pomyślałem, że na pewno to będzie właśnie jakaś Europa Zachodnia, która gdzieś z tą religijnością chyba jest bardziej za pan powiedzmy purytańskie Stany Zjednoczone, gdzie ludzie twardo stąpią, stąpają po ziemi i to w pewnym momencie, kiedy już przywykłem do tego, że Laurent jest taki, jaki jest, to też nie, nie stanowiło dla mnie problemu, ale najważniejszą taką rzeczą, która przekonała mnie do tego pierwszego sezonu, jest prezentacja znaczy jest sposób, w jaki została zaprezentowana idea głoszona przez tą organizację Janet, która. Hmm, która była dla mnie czymś nowym w ogóle, jeżeli chodzi o całe uniwersum The Walking Dead. Chodzi mi o to, że w oryginalnej serii mamy bardzo często wiele społeczności walczących o swoje, że dostajemy wiele grup rywalizujących ze sobą. Co miasto, to czy tam osiedle, to właściwie nowy boss i każdy, każdy walczy o swoje. Powiedzmy, jest to takie coś dla mnie bardzo amerykańskiego, tak? że oni walczą właśnie o ten swój mały dom, swój mały świat. Natomiast we Francji, we Francji zawsze ta idea walki kojarzyła mi się z czymś taką walką całej wspólnoty, jakąś taką wiarą w naród, w swoją ojczyznę, że to jest walka o wolność, o wspólną wolność i bardzo fajnie wydaje mi się, że ta organizacja Janet do tych ideałów się odwołuje i że to zostało pokazane w tym serialu. Tego nie było dużo, to były chyba 3 czy cztery takie większe jakby sceny, ale sama idea organizacji, która chce... Jakby, jakby zjednoczyć tych Francuzów, w jaki sposób i do jakich celów to jakby inna sprawa, ale samo wykorzystanie takiej idei właśnie walki o wolność walki wspólnoty o tą wolność, wydaje mi się, że w tym pierwszym sezonie została bardzo dobrze pokazana. Więc to, o czym mówię, te wszystkie jakby punkty, które gdzieś tutaj nakreśliłem, one sprawiały, że ten pierwszy sezon ja będę bardzo dobrze oceniał i będę dobrze go wspominał po I tu się teraz to było tak no. bardzo nie zgodzę. <laughs> to jest ten moment. Więc, okay. Tak, tak. Nie, więc po pierwsze Francja, która miałaby stać się krajem religijnym, no to, to, to, to znaczy to to się nie dzieje, ty, tak? Tam... Nie, ale ty mówisz. Dobra, to od razu sobie coś wyjaśnimy. Ty mówisz o Francji dzisiejszej. Ty odwołujesz się do Francji dzisiejszej, ale tutaj mamy apokalipsę zombie. Ja jestem w stanie. Mm, ja jestem przekonany, że gdyby rzeczywiście doszło do jakiegoś kataklizmu, to mimo wszystko właśnie w Europie Zachodniej, we Francji byłoby takie podejście, że się łączymy i to łączenie właśnie poszłoby w stronę takiej religijności, bo ludzie się w stanie zagrożenia się konsolidują, właśnie zbierają się w takim w, by, w taki sposób. Na pewno miałoby to miejsce w Europie, a nie w Ameryce. Znaczy powiem tak. Nie, wy, się nie, nie wydaje przykodane. mi się, natomiast nie chcę tego sprawdzać, więc nie sprawdzajmy tego, czy rzeczywiście mm -hmm. by tak było. Um, natomiast jako jak nauczył nas Stephen King jeżeli gdzieś mielibyśmy szukać jakiegoś sekciarstwa, oszołomstwa no to szukajmy go w Stanach Zjednoczonych tutaj ja myślę, że każdy kto czytał, oglądał cokolwiek Kingowego wie, że tam są po prostu olbrzymie pokłady i bynajmniej nie jest to przeryzowany obraz tamtego społeczeństwa ale okej, okay, dobra, mamy, mamy po prostu jakąś sektę, która odnalazła się w czasach zagrożenia. Jest to, jest to możliwe do kupienia, dosyć ciężkostrawne, takie, takie powiedziałbym grubo ciosane, ale dobra, niech będzie. Natomiast jeżeli chodzi o organizację paramilitarną, która trzyma władzę w, w całej Francji, cóż, złośliwie można powiedzieć tak, ograniczony dostęp do broni sprawia, że tych grup nie ma dużo, więc to, to, to nie jest kasus Ameryki. To, czego od samego początku nie kupowałem, to jest to, że ta organizacja ona w ogóle nie ma sensu. To znaczy ja nie kupuję ani założenia struktury tej organizacji, na której czele stoi kobieta, która trzyma wszystko twardą ręką, a później dowiadujemy się, że była panią sprzątającą w luwrze i teraz... Po prostu to jest, ta przemiana, to jest ta przemiana Karol, tylko w bardzo szybkim tempie. Kurczę, stawiam worek pistacji, żeby ktoś mnie w komentarzu przekonał, dlaczego, dlaczego było to możliwe. Jak pani sprzątająca z Luwru mogła nagle stać się po prostu jakimś hersztem, który rządzi i to nie tylko Paryżem, ale też stoi na czele organizacji, która Siatki. jest obecna w całej Francji, tak? tak w tak. całym olbrzymim kraju. Absolutnie tego nie kupuje. i też absolutnie nie kupuje motywów, to znaczy e, próby stworzenia zombi na sterydach, które <śmiech> będą z, e, wykorzystane po to, żeby zabić inne zombie A, no tak, e, grubo jest to naprawdę grubo ciosane e, e, tak samo e, tworzenie jakichś dziwnych e, podziałów w społeczeństwie wykorzystywanie tych ludzi do eksperymentów <śmiech> To mi się po prostu bardzo, bardzo nie klei, tak? To się bardzo nie klei. My mieliśmy tylu fajnych złoli w świecie The Walking Dead. Mieliśmy gubernatora, mieliśmy Nigana. To, to znaczy, no pani sprzątająca. Ja, przepraszam, ja tak mówię pani sprzątająca, bo ja naprawdę wyparłem z pamięci jej imię, mhm. dlatego, że ona jest absolutnie nijaka. Pierwszy raz, kiedy mogliśmy zobaczyć w takiej pełnej krasie, to jest w momencie, kiedy ona Wrzuca na arenę Daryla, żeby walczył z zombiakami, przy czym pani sobie siedzi ładnie na jakimś balkoniku w piwnicy na tle wielka flaga Francji i pani mówi do tych chyba 20 osób stojących na balkoniku obok. I oni wszyscy znęcają się nad jakimś Amerykaninem, o którym prawdopodobnie nikt nigdy nie słyszał. I dlaczego oni mają walczyć na tej arenie z zombiakami i dlaczego zabijamy kolejnego człowieka? To się absolutnie nie klei. To się tak bardzo nie klei. Masz Złe podejście, albo złe oczekiwania odnośnie tego serialu, bo to, że dostajemy taką organizację, to, że ona stoi na jej czele, że ma taką władzę, ja nie pamiętam aż tak dokładnie, powiedzmy, serialu głównego, ale przywołany przy, przez ciebie gubernator, on też nie był nikim ważnym wcześniej. tak? To, to był człowiek, który przyszedł, założył jakąś społeczność, stanął na jej czele i zaczął, powiedzmy, um, uprawiać jakąś taką autorytalne rządy. Więc w The Walking Dead też tam nie mieliśmy takiego bardzo mocno rozbudowanego podłoża. Chyba najbardziej takim złolem, który ma przeszłość i który, która ta przeszłość doprowadziła go do tego, kim był jest, jest Nigam, tak? Chociaż też tam mamy ogromny przeskok, tak? W pewnym tym głównym serialu dostajemy jego, jego i historią jego i jego żony, natomiast później dostajemy właściwie y, od razu przeskok do tego, kim był, kiedy spotkał grupę Rika, więc y, tam też nie ma takiego momentu, gdzie dowiedzielibyśmy się, w jaki sposób on zebrał ludzi, zebrał broń, etc. Chociaż to broń w Stanach Zjednoczonych, tak jak zaznaczyłeś, to nie jest tutaj jakby wielkim problemem, i myślę, że bardzo podobnie twórcy chcieli podejść do tej y, organizacji Jen. Ona też, no dobra, nie ma sensu pod takim względem, że ja nie wiem, w ogóle, dlaczego ludzie za nią idą. Tak? Znaczy, pojawia się motyw, że za chlebem, za winem, za tym, że mają poczucie jakiegoś tam bezpieczeństwa, to oni po prostu chcą wstąpić do tej organizacji. Ja jestem przekonany, że może rzeczywiście tak by było. Tak? Że to jest chyba najsensowniejsze wyjaśnienie, dlaczego oni ufają tej kobiecie. Z racji tego, że ona obiecuje coś, co w żaden sposób inny nie mogą oni dostać. Tak? No jeżeli masz grupkę ludzi, która operuje bronią i dzięki tej broni może pozwolić sobie na zdobywanie zapasów i nawet troszeczkę tymi zapasami się dzielić, no to jednak idziesz w ich stronę, tak? No bo żadnej alternatywy nie masz. Masz jakąś Unię Nadziei, ale jeżeli nie jesteś z nią blisko związany, z tą sektą, tak jak wspomniałeś, to de facto nawet nie wiesz tak naprawdę gdzie ich szukać. A tutaj mamy organizację, która pojawia się na ulicach, która robi zbiórki zaprasza do siebie, częstuje, tak Przecież oni mają wyznaczone pory, kiedy te jedzenie dostarczają, więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że ta popularność tej organizacji była na tyle silna, że ona zdobyła aż taką władzę we Francji i ta siatka, znaczy ja nie wiem w ogóle, czy to jest siatka, Tak, tam chyba raz zostało wspomniane, że powiedzmy w jakiejś miejscowości ktoś tam słyszał o tej organizacji i powiedzmy zapragnął stać na czele takiej e, wspólnoty, która, która by właśnie głosiła te same idee, ale tak naprawdę jak przybywa do Janet tej kobiety wysłanie tej wspólnoty, to ona właściwie nie wie, kim, ona jest, kim on jest. Tak? On dopiero musi wszystko to wyjaśniać, więc wydaje mi się, że to są takie w tej Francji po prostu organizacje porozrzucane, ale nie ma takiej jakby łączności pomiędzy nimi na zasadzie, że oni wykonują stricte ich rozkazy. One, oni po prostu wierzą w ideę tą. Więc jest to jakoś dla mnie do wytłumaczenia. Poza tym mi się podobało, żebyśmy dobrze się zrozumieli sama idea tego, że oni walczą o stworzenie jakiegoś takiego większego kolektywu, że to nie są grupki, tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie właściwie też moglibyśmy zapytać, dlaczego tam nikt nie próbuje powołać jakiegoś, nie wiem, rządu który by stał na czele, nie wiem, wszystkich powiedzmy takich społeczności. Wiadomo, Stany są większe, nie jest to możliwe, większe przestrzenie, etc. Natomiast we Francji jak najbardziej dla mnie jest to zaakceptowane. Ona nie jest aż tak duża, w tym sensie, że, że mi się wydaje, że taka organizacja jak Janet miałaby właśnie szansę zaistnienia właśnie we Francji. tak? Więc tutaj jak najbardziej ja jestem z tym wątkiem ok. Nie jestem z tym wątkiem Mesjasza, tak? Tutaj myślę, że się zgadzamy pod tym, pod tym względem. Mi on za bardzo nie przeszkadzał, ale nie na nim się skupiałem, bo no, skupiałem się po prostu na tej organizacji Janet i na rywalizacji powiedzmy tych dwóch stowarzyszeń. No dobra, ale to mamy jakby pierwszy sezon. Zaznaczyliśmy i ty i ja, że dużo gorzej wypada sezon drugi. Myślę, że to nie ma... Za bardzo o fabule co opowiadać, ponieważ, ponieważ drugi tam sezon nie ma fabuły. Jest po prostu kontynuacja. <głos> ponieważ tam nie ma fabuły i no, nie bez przyczyny opowiadamy tutaj o dwóch sezonach. Z racji tego, że pierwszy i drugi sezon po prostu się ze sobą łączą i właściwie jest to ta sama fabuła, te same problemy, z tym, że do grona bohaterów to łącza Karol. I tutaj trzeba od razu powiedzieć, że jest to, jest to po prostu król z W Na zasadzie, hej, patrzcie, w końcu mamy tę aktorkę, która gra Karol, wykorzystajmy ją, więc sprawmy, żeby wylądowała we Francji w zupełnie absurdalny sposób. Więc sam sposób tutaj jakby wsadzenia Karol w, w tę historię, kiedy ona pierw trafia na ślad osoby, która jedzie na motocyklu Daryla. Później trafia do osób, które mogłyby być mm -hmm. odpowiedzialne za jego zniknięcie. O matko, to, to, to naprawdę, to jest pisarstwo najwyższej klasy. A później trafiamy do jakiegoś dziwaka, który em, Ma samolot. lata samolotem <śmiech> dla fanów, bo, e, bo to mu pomaga się oderwać od problemów codzienności, dlatego robi sobie przeloty samolotem codziennie przez godzinę. No przecież to już mnie zęby tak bolały, po prostu jak się zastanawiałem, skąd on bierze benzynę, po znaczy... prostu to się w ogóle nie klei, tak? I nie mów mi, że on ją w szopie pędzi. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, tylko ja się zastanawiałem w ogóle później, no bo tym samolotem oni docierają do Francji. Ja zastanawiałem, czy to jest technicznie w ogóle możliwe, żeby raz tylko lądować gdzieś tam... Ze, ze śródlądowaniem w Grenlandii najprawdopodobniej jest to możliwe, Teraz czekam na komentarze w osób, które mają jakieś większe pojęcie na ten temat. Tak, czy jest to możliwe tego typu awionetką? Wydaje mi się, że tak, przy dobrej pogodzie i przy doby, pełnym zbiorniku mogłoby się to udać, natomiast czy rzeczywiście to byłaby taka trasa, że e, Stany Zjednoczone, Grenlandia, później bezpośrednio Francja, czy jakieś śródlądowanie gdzieś jeszcze w e, Anglii? Trudno mi naprawdę powiedzieć. Niemniej, e, przecież to nie o to chodzi, żeby to miało sens, to jest The Walking Dead, tu nie ma sensu. E, to jest jedna rzecz, która jest regularnie podnoszona jako bardzo duży zarzut wobec wszystkich e, spin-offów, jak i głównej serii The Walking Dead w pewnym momencie niektóre postacie zyskują takich nadnaturalnych mocy, że stają się nieśmiertelne i nieważne co im się stanie, my wiemy, że oni przeżyją i tutaj pochwalić należy główną serię, pochwalić należy na przykład Fear of Walking Dead mm -hmm, gdzie bardzo. ten trup mm -hmm. również wśród tych postaci pierwszo-drugoplanowych ściele się gęsto i tam nie powinniśmy się specjalnie przywiązywać i to nie mówię tylko o tym jak Glenn został zmasakrowany przez Nigana, co było chyba takim pierwszym dużym wydarzeniem, nie, tam po prostu ktoś może być jedną z głównych postaci i nagle po prostu dnie I, tak i to mm -hmm. nawet, nawet głupio tak, w taki sposób, że nie we flara wysadzając most, ale po prostu był gość, nie ma gościa. Więc to się, to mhm. się liczy zawsze na plus, natomiast w przypadku niektórych osób my wiemy, że oni są praktycznie nieśmiertelni. To znaczy to, co się dzieje Darylowi, ile razy on jest pobity, dźgany, zrzucany, ile razy robią mu krzywdę, on dalej dalej po prostu to jest, to jest niesamowite. I tak samo my wiemy, że Karol ma trafić do Daryla i nas nie powinno interesować, jak to się stanie. Czy ona zbała muci biednego człowieka, który rozpacza za śmie po śmierci swojego dziecka i każe mu lecieć na drugi koniec kąt, kuli ziemskiej z perspektywy amerykańskiej? Czy nie? To nie ma znaczenia. Karol ma wylądować we Francji. Znaczy, Na pewno Karol jest problemem drugiego sezonu, ale mm, ja znowu, ja tylko się zastanawiałem, czy możliwy jest przelot, czy możliwy jest przelot samolotem e, z Ameryki do Stanów, Boże, do Francji właśnie taką awionetką, Tutaj najbardziej mi to zgrzytało, bo to, co ona wyprawia jeszcze w Ameryce, że ona szuka tego Daryla, to ja składam na karb tego, że to jest Karol właśnie z ostatnich sezonów, która potrafi sobie radzić, przecież to ona jakby wymyśliła cały ten plan pozbycia się Alfy, więc to jest już nie ta Karol z początku, z pierwszego sezonu, z drugiego The Walking Dead. Tak? To jest kobieca wersja Daryla. Tak? Nieważne co ona czego się podejmie, to ona zawsze doprowadza do sukcesu, no i przede wszystkim jest bardzo twarda. Też potrafi wykorzystywać to, co powiedziałem na samym początku ludzi, potrafi skazać ich na śmierć. Przecież mamy też jednym, chyba w trzecim w sezonie, kiedy pozbywa się małych dzieci, więc to też już wtedy troszeczkę tak zasygnalizowało, że będzie to postać na pewno, no, która będzie miała w sobie charyzmę, więc ja z tym nie miałem problemu. Bardziej w ogóle e Bardziej mnie w ogóle szokowało, z jaką ona łatwością przechodzi z punktu A do B już w samej Francji. To, że ona bez problemu trafia do tej organizacji, że ma jakiś taki szósty zmysł, że potrafi tropić, że gdzieś tam przemyka się, nagle zostaje schwytana, cudem dochodzi do, do, do, tej, go, do tej siedziby Unii Nadziei, że akurat w tym momencie, kiedy powinna tam dojść, więc dla mnie te idiotyzmy, stanowiły, znaczy pokazały, że w tym drugim sezonie właściwie się nic nie dzieje, nic takiego jakiegoś, nie ma jakiegoś takiego nowego efektu wow, bo w pierwszym sezonie ten efekt zrobiło właśnie, dobra, pojawienie się tego laurenta, motyw mesjasza, ta ideologia Janet, to było coś nowego, coś, co mogło nas zaciekawić no i mnie osobiście zaciekawiło, tak? To było może przydługie, szczególnie ten mesjasz, ale powiedzmy, że dobra, on jest, przyzwyczaiłem się do tego, idziemy dalej. Natomiast drugi sezon nie daje nam nic nowego. Ciągle dostajemy wałkowanie tego samego motywu. Ciągle mamy laurenta, ciągle jest walka, aby ten chłopak nie dostał się czy to w ręce tego przywódcy, czy drugiego. Przecież tam po drodze mamy zmianę w ogóle osób, które go ścigają. Więc stanie się to strasznie takie monotematyczne podejście do tematu, yy, który w zasadzie no, nie zostaje ożywiony przez żaden właśnie jakiś wątek, nawet poboczny, bo yy, to samo pojawienie się kary, ona tutaj też jakby specjalnie niczego nie wnosi, tak? Ona no pojawia się i no, jest po prostu towarzyszką. To, to, to nie jest jakieś takie wow. Ja myślę, że nawet nie. może ktoś na nią czekał. Owszem, ona miała być jakby od samego początku i pewnie fani ucieszyli się, widząc ją po tylu latach na, na scenie The Walking Dead, ale no, mówmy się, ona też tam niczego jakby tak naprawdę no, nie dostarcza, oprócz tego, że potrafi sobie radzić i, i potrafi e, zabijać. Na plus troszeczkę, ale to tak bardzo, bardzo delikatnie Sytuacja próbuje ratować nowy rodzaj zombie, właśnie tych takich genetycznie ulepszonych i zmodyfikowanych, ale dostajemy tego strasznie mało. Tak właściwie to jest zaledwie kilka scen, jeden wątek. Być może można by było, nie wiem, pociągnąć ten wątek, jakoś go rozbudować, pokazać coś więcej. Być może nie wiem nie wiem, nie wiem czym w ogóle nie zdecydowano się do tego, żeby ten wątek troszeczkę odpowiedzieć od samego początku. Tak? Bo ty wspomniałeś, że tam we Francji prawdopodobnie rozpoczęło się, rozpoczęło się ten cały cyrk z wirusem. Być może warto by było tego wątku wrócić, że to były jakieś badania może coś się nie udało, może coś tam wyciekło. Pewnie tak to było, ale czy na pewno? No, nie wiemy. Wiemy natomiast, że tutaj na te zombie no, jakieś eksperymenty na nich są przeprowadzane, więc... A czekaj, ten... czekaj. Tutaj się zatrzymajmy. Mhm. Dlatego, że bardzo ładnie Pewną nowość zapowiada nam już pierwszy odcinek, kiedy Daryl ląduje w Marsylii i pierwsze, co napotyka, to. Szybciej Jakiejś chyba. żerącej substancji zamiast krwi. Nie kojarzę. I te jakieś toksyczne zombie, które, które mu tam parzył ręką. Tak, tak. Na początek, chyba kiedy jakieś... on trafia na jakieś targowisko. No dobra, no. I, I to jest fajne, tak? Bo nagle się okazuje, że ten świat może być trochę bogatszy. Te zombie mogą być inne. Wiecie, to trochę jak w grze komputerowej. Mm -hmm. Tak, trzeba jakoś urozmaicić dajmy nowy rodzaj przeciwnika więc to było fajne uh -huh. eksperymenty z zombie, ja bym ich nie nazwał modyfikowanymi genetycznie, oni dawali im jakieś sterydy w, i, i przez to one stawały się trochę bardziej agresywne o ile im głowy nie eksplodowywały czy to ma sens? ok, w realnym <grym> Walking ma. Dead niewiele rzeczy ma sens, więc cieszmy się z tego co mamy to znaczy ostatnim razem, kiedy w Walking Dead my widzieliśmy coś fajnego z zombiakami to chyba byli e szeptacze, mhm. czyli ci ludzie, którzy przebierali się za zombiaki i próbowali jakoś tam nimi sterować, żeby do swoich celów wykorzystywać. To było fajne. Pod tym względem tutaj my absolutnie nie możemy liczyć na, na żadną nowość, a trochę szkoda, tak? bo, to był, bo to był pewien potencjał, mhm. tak? żeby opowiedzieć trochę na nowo o tej epidemii, trochę inaczej zarysować tę sytuację i to, to, co też na przykład przykuło moją uwagę, to jest na przykład to, że właściwie ta Francja, ona jest niezwykle pustym miejscem. I bardzo fajnie jest to wyjaśnione podczas rozmowy Laurenta z Darylem, kiedy on, on mu opowiada, że najprawdopodobniej we Francji obecnie żyje nie więcej niż 200 tysięcy osób. Ja przypomnę, współczesna populacja Francji to jest około 39, 69 milionów ludzi. Więc to tłumaczy, przy tak powie dużej powierzchni kraju, że tam praktycznie można przejść przez, przez wiele miast i nikogo nie spotkać. Mhm. Natomiast tych zombie też tak faktycznie nie ma. Tak? I teraz przypomnijmy sobie, co jest w głównej serii The Walking Dead, gdzie tam mhm. po prostu schodzą całe stada zombiaków. Tutaj jest pusto. Co stoi w bardzo ciekawej sprzeczności z tym, i tutaj co prawda nie jest to temat naszego odcinka, ale w trzecim sezonie nasi bohaterowie, uwaga spoiler, trafiają na wyspy brytyjskie i nagle okazuje, się, że w tym Londynie to tam po prostu tysiące zombie. Mm -hmm. Ja się pytam, gdzie oni byli, kiedy nasi bohaterowie wylądowali na samym wybrzeżu brytyjskim Przeszli do Londynu, kawałek to jednak jest, nikogo nie spotkali, a później się okazuje, że wszystkie, wszystkie zombiaki czekają pod Big Benem. Okej, okay, dobra, jest to, jest to pewna głupota, więc, więc jest zawsze takie, takie pytanie, czy ten serial nam coś mówi nowego o świecie The Walking Dead? Czy on nam rozbudowuje w jakiś sposób fabułę? Tak? Czy on eksploruje... Trochę bardziej złożoność tego świata. Pokazuje, że inne społeczności sobie poradziły trochę inaczej. Mm -hmm. Po części tak, dostajemy sekciarzy, dostajemy grupę e, militarystów dowodzonych przez sprząt, sprzątaczkę. Jest to, jest to a, a przepraszam, jeszcze dostajemy dosyć absurdalny kabaret, Nie, aku... e, który sobie fantastycznie funkcjonuje. Jest po prostu tak, jest to naprawdę niezłe ale czy, czy ten serial tak naprawdę nam przynajmniej dwa pierwsze sezony tak? Czy, czy on nam coś mówi więcej o świecie i co więcej, czy my go potrzebowaliśmy Nie? bo to było zawsze dla mnie takie, takie pytanie przy całym, całej umowności tego świata czy przy licznej takiej powtarzalności no bo w pewnym momencie główna seria wpadła w taki schemat, że nasi bohaterowie trafiają do nowej społeczności ta społeczność wydaje się w porządku po czym okazuje się, że jest problem. Zazwyczaj nasi bohaterowie sami tworzą ten problem. Później rozwalają to spokojnie funkcjonującą społeczność i przenoszą się do kolejnej społeczności, bo już tam nie ma gdzie mieszkać. Tutaj, tutaj mogliśmy mieć nowe otwarcie, mogliśmy mieć nowe rzeczy. Po części tak. Jest tam wiele ciekawych rzeczy. Tak? Tam ludzie sobie mieszkający gdzieś pod wieżą Eiffla i karmiący się z dwóch kuwet, na których hodują sobie truskawki. Jest to ciekawe rozwiązanie. Ta społeczność militarystów, która ma nie tylko mnóstwo broni i amunicji, ale też jeszcze piecze chleb, żeby rozdawać to ludziom, pod czym prowadzi tajne eksperymenty z zombiakami. Jak się dowiadujemy, to wcale nie są takie tajne, bo wszyscy o tym wiedzą. I jeszcze dodatkowo mają tyle ropy naftowej, że mogą wysyłać statki na, na, na drugą, przez, przez Atlantyk, żeby polować na zombiaki w Ameryce. Jest tam sporo tego, jest tam sporo tego, ale to się nic nie klei. Rzeczywiście. Do, dostaj, znaczy dostajemy dużo takich, powiedzmy, smaczków, mm, takich typowych, wydaje mi się, że dla serii The Walking Dead, gdzie, y, gdzie nie ma, gdzie wiele rzeczy jest uproszczonych. Wiele wątków, wiele pomysłów po prostu dzieje się y, i myślę, że może inaczej, dzieje się, ale myślę, że każdy, kto oglądał tą główną serię, przyzwyczaił się do nich. Na tyle, że ten spin-off nie zaskakuje takimi idiotyzmami. My po prostu cieszymy się z tego, że on powstał. Tak? No bo ty zapytałeś, czy, czy dobrze, że w ogóle Daryl Dixon zaistniał, tak, że ten serial został wypuszczony. Wydaje mi się, że to zależy jak na to spojrzeć, bo myślę, że większość turbofanów uniwersum naprawdę ucieszyło się, że zobaczyło Daryla. Daryl jest postacią bardzo mocno charyzmatyczną, bardzo wyróżniającą się w tłumie. Jest to taki Terminator, gdzie gdziekolwiek by go nie wysłać, to on sobie to poradzi, co w drugim sezonie zostało po prostu podciągnięte pod jakiś niewyobrażalny poziom, kiedy on sobie właściwie rozwala tą sektę właściwie w pojedynkę. Więc na pewno ludzie ucieszyli się z takiego Daryla, bo tak naprawdę seria ta główna seria The Walking Dead na pewno nie byłaby tak popularna, gdyby tego Daryla zabrakło. Przypomnijmy, że Daryl pojawił się specjalnie dla, dla tej serii, bo on w komiksie nie występuje. Więc to jest osoba, z którą na pewno wiele osób się utożsamia, jeżeli chodzi o fajność tego serialu. Po drugie... Nie, przepraszam, sobie myślę, że jeżeli ty mówisz, że ktoś się utożsamia z Darylem, tutaj generalnie znaczy proponuję nie, jakąś, nie, nie. jakąś ostrą rozmowę <grym> ze specjalistą. <grym> znaczy nie tyle utożsamia się z Darylem, chodzi mi bardziej o to, że utożsamia tą postać z tym głównym serialem. W ten sposób, tak? że serial The Walking Dead, ta główna seria, to jest nie wiem, Rick, Michonne i właśnie Daryl także to jest jedna z tych kluczowych postaci, która na przykład nie ginie, to o czym wspomniałeś, mhm. więc ludzie cieszyli się po prostu na, na powrót do tej postaci, tak? na, na ponowne spotkanie z nią, więc pod tym względem ten spin-off jak najbardziej dowozi, tak? znaczy ja ze swojej strony na przykład bardzo lubię, kiedy dany uniwersum się rozrasta. Zawsze mnie ciekawiło, jak wygląda świat zombie poza Stanami Zjednoczonymi tak, i teraz, teraz wiem, mniej więcej i z grubsza, ale powiedzmy wiem, jak to wyglądało w Europie Zachodniej. Można oczywiście narzekać, że produkowanie takich seriali jest skokiem na kasę, nie wiem, mielenie tych samych wątków, ale moim zdaniem ten serial, zwłaszcza sezon pierwszy był momentami właśnie lepszy niż nawet te ostatnie seriale sezony The Walking Dead oryginalnego, więc jak tak na to spojrzeć, to można nawet powiedzieć, że ten serial był czymś dobrym ten, ten pierwszy sezon. Poza tym ja w ogóle nie mam problemu z takim odcinaniem kuponów. Jeżeli e, dzięki temu mam szansę właśnie dłużej obcować z danym uniwersum, to ja się po prostu z tego cieszę, że te spin-offy powstają nie wiem, mam chociażby tak, z, tak samo ze światami, ze światem Hellboya, gdzie pan Miniola ciągle nam dorzuca jakieś nowe przygody swojego ulubieńca. Są one mniej lub bardziej oryginalne, mają swoje wady, czasami są po prostu małostrawne, ale jeżeli ktoś lubi ten świat, to na pewno bardzo mocno cieszy się, że może z tym światem obcować, więc ja jeszcze raz podkreślę, cieszę się, że ten serial powstał, i myślę, że dużo osób też się cieszy, tak, że. Może nie jest on jakiś, no, znaczy na pewno nie jest jakiś serialem wybitnym, którego trzeba koniecznie obejrzeć, ale jeżeli ktoś lubi tą główną serię, e, lubił Daryla i, no i chce coś więcej, tak? Żeby to uniwersum cały czas trwało, no bo przecież rany, możemy zobaczyć chociażby na rynek komiksowy. Przez wiele lat na polskim rynku brakowało komiksów ze świata The Walking Dead, i to mówię naprawdę o takiej przestrzeni, nie wiem, 5-6 lat, gdzie gdzie nie były one wydawane, nagle okazało się, że są wznowienia i ludzie po prostu zabijają się o te wznowienia. Tak? One bardzo szybko się rozchodzą. Gdzieś tam w Stanach pojawia się wersja kolorowa, bo przypominasz, że to originalna seria jest czarno-biała początkowo. Pojawia się wersja kolorowa wydania Deluxe i znowu już widzę w internecie pytanie, kiedy się pojawi w Polsce. I to nie są odosobnione przypadki, więc mam wrażenie, że te uniwersum cały, cały czas żyje. Mówimy tutaj o tym głównym serial, chyba zakończył się w 22 roku, jeżeli dobrze pamiętam, albo 21, więc też, też minęło kilka lat, a dalej się o, nich, o nim rozmawia. tak? Ja osobiście wróciłem do komiksów, opowiadam album po albumie na retrokomiks i nadal się świetnie bawię, pomimo tego, że znam tą historię, więc wydaje mi się, że ludzie chcą, żeby to uniwersum trwało i dopóki hmm, będzie jako tako ta oglądalność, tutaj Dar sam Daryl ma cztery sezony. Tak, ja wiem, że ten czwarty jest ostatnim y, sezonem, ale to jednak są cztery sezony e, krótkich, naszych odcinków, sześcioodcinkowe powiedzmy, czyli jeden długi taki posowy serial, serial y, sezonu głównego tej oryginalnej serii, ale ludzie chyba chcą tak, tak, tak takich spin-offów, tak mi się wydaje. Nie, nie, nie, słuchaj, to pełna zgoda. Ja myślę, że pod względem takim... Y produkcji trochę taśmowej. Tak, dokładnie. Ale też, ale też tworzenia takiego multiversum, coś do czego nas y, kiedyś jeszcze przed pandemią przyzwyczaił Disney z MCU. Mm -hmm, kiedy mm -hmm. te seriale nawzajem ze sobą korespondowały, kiedy my znajdowaliśmy bohaterów między filmami, serialami, kolejnymi epizodami. To, to było naprawdę super, to pokazywało, że ten świat żyje. I tutaj myślę, że w Walking Dead, y, oczywiście na miarę The Walking Dead, osiągnięto mm -hmm. też pewną taką synergie między poszczególnymi seri seriami. Mhm. Tak, że są postaci, które przechodzą z jednej serii do drugiej serii. Wracają, powracają. To jest naprawdę ciekawe. To Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, nawet w Darelu Dixonie, to znaczy w serialu jest taki moment, kiedy Daryl kontaktuje się przez tak, radio z tak, Carol tak, tak, i Karol mu pyta mówi, się. Mhm. Tak. I ona mu mówi, że Rick, Rick wrócił. Tak? Znaczy Rick... nie, ona, jedno co ona mówi, że on wrócił nie pada tam Rick. Do tego właśnie chciałem jeszcze w ogóle zapytać Ciebie, bo to był jeden taki z kluczowych momentów, który później gdzieś się rozjeżdża, bo ona mówi, on wrócił, temat zostaje porzucony, bo to chyba była końcówka pierwszego, jeżeli dobrze kojarzę, sezonu. A w, drugim, a w drugim w ogóle sezonie on próbuje do tego nawiązać i ona chyba w ogóle stwierdza, że jakoś tak ogólnie odpowiada, że chodziło jej o wspólnotę, czy coś w tym stylu. I nie miałeś wrażenia, że troszeczkę mm, nie mieli chyba jeszcze pomysłu na to, jak, jak wybrnąć z tego, tak, tak mówiąc o tej synergii? Oj, tam wiele takich, wiele takich momentów, gdzie się rozjechało, ale ja myślę, że tam, tam nie ma żadnych miejsc na... na, na um... Domysły. Mm -hmm. Znaczy, jak się popatrzy nawet na te momenty, w których pojawiały się poszczególne spin-offy, bo jak skończyła się główna seria w 2022 roku, to Dead City, e, Daryl Dixon są w 23, e, serial o Riku i Mission w e, Czwartym. W 24, więc to jest naprawdę bardzo ładnie zazębiające się. Oni tam jeszcze musieli popracować nad chronologią, bo tam rig znika na 5 lat, później wraca, więc, więc tam jest dużo takich przeskoków, ale to, to fajnie się zazębia. Uh -huh. Natomiast wracając jakby do kwestii podstawowej, ja absolutnie jestem wielkim zwolennikiem wszystkich spin-offów, odcinania, kuponów, bo to jest trochę na zasadzie, że jeżeli nie masz koty nie oglądaj, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto może jednak e, ma taką potrzebę i póki to się spina finansowo, czyli są osoby gotowe za to płacić, za produkcję takich rzeczy, niech takie rzeczy powstają. Tak? Ja nie jestem tutaj jakimś specjalnym purystą mówiąc, że nie wiem, trzeba zakończyć na głównej trylogii, nie można robić trylogii sequel i perquel i tutaj nawiązuje do Gwiezdnych Wojen, e, czy, czy, czy w ogóle nie wolno robić kolejnych części, na wszystko trzeba położyć rękę i kontrolować główną narrację. Myślę, że nie, to jest fajne, to tak samo jak wszystkie fanfiki, niech to żyje, tak? jeżeli tylko ludzie mm -hmm. ludzi to kręci, niech to żyje, tylko moje pytanie jest takie, dlaczego my musimy się cieszyć, że dostajemy produkty dosyć średniej jakości, mm -hmm. to powiem tak, no, Daryl Dixon jako serial to nie jest dobra rzecz, mm -hmm. to jest zdecydowanie lepsza rzecz niż ostatnie sezony The Walking Dead jak głównej serii, ale to nie, jest, to nie jest jakaś topowa produkcja, to nawet nie jest średnia produkcja. Ja teraz pozwolę sobie na taki długi skok metaforyczny. Ja oglądając kolejne odcinki, przygotowując się do tego podcastu, w pewnym momencie tak bardzo ciepło pomyślałem sobie o Mando, który robi horrory świąteczne. I tak sobie pomyślałem, ten facet ogląda naprawdę największy. Wiecie, ta, ta, tam grzebiec dna Gara, tam naprawdę nie ma nic dobrego. A jednocześnie jest w stanie zrobić naprawdę fajne, fajne opowieści na, na temat tych dosyć mizernych produkcji. Ja sobie pomyślałem, skoro Mando może to wytrzymać, to ja też przemęczy się z The Walking Dead nieporównywalnie lepszy niż co on ogląda. Mhm. Jest ok. no powiem tak, no jest okej. Okay. Nie jest to serial, na który czekałem, nie jest to serial, z którego miałem jakąś specjalną radość oglądania Mam nadzieję, że są ludzie, którzy się dobrze bawili i chyba tylko i wyłącznie o to chodzi. Widać, że się spina finansowo, no bo będzie czwarty sezon, chyba, że tam faktycznie dostali jakieś wielkie ulgi podatkowe ze względu na robienie serialu w Europie, jakieś dofinansowanie z Komisji Europejskiej. Okej, okay, nawet jeżeli tak, na zdrowie, niech kolejni ludzie to oglądają. Ja też się przyznam, potem jak skończyłem drugi sezon, sobie pomyślałem trzeci sezon albo będzie straszną kupą Albo coś tam w nim znajdę, i nawet zacząłem oglądać, i to jest trochę taki guilty pleasure. To jest trochę jak grzybanie językiem w jakimś pękniętym zębie. No, wiesz, że nie powinieneś, ale tak to robić A, no cóż, no, jest jak jest. Dokładnie. Znaczy, jedno zdanie tylko do tego, co powiedziałeś. Pozostałe spin-offy zacząłem oglądać, i w moim ocenie jest zdecydowanie lepiej. Wydaje mi się, że to może faktycznie ta zmiana osoby odpowiadającej za ten projekt spowodowała, że gdzieś to się na początku rozjechało. Gdyby to może było więcej czasu, gdyby bardziej do tego tematu przysiąść, co znowu się pewnie przekłada, gdyby było więcej pieniędzy, no to pewnie zupełnie to inaczej by wyglądało. Natomiast ten pierwszy sezon jest dużo lepszy od drugiego. No i ja jednak z zaciekawieniem, że tak powiem, śledziłem tą fabułę. Drugi sezon to troszeczkę właśnie już tak się męczyłem. Także gdzieś tam dopychałem do, do, do, do końca, żeby w końcu ten wątek z Mesjaszem się zakończył, on się zakończył. Trzeci sezon to już jest nowe mm, otwarcie. E, no dobra, do serialu... Czekaj, czekaj, czekaj, też jest złośliwie, trzeba tylko powiedzieć, jak już jesteśmy tak mocno już w tych spoilerach, bo to tego nie, nie, nie uniknęliśmy, to e, ja powiem, że jednym z takich pięknych elementów tego serialu jest ten moment, kiedy e, Daryl i Carl zostają we Francji, natomiast aż swoim samolotem odlatuje z laurentem do Stanów i oni sobie lecą, a Karol z Darylem patrzą i się uśmiechają do siebie i baba z wozu konią lżej. Więc możemy dalej cieszyć się, że jesteśmy we Francji i tym razem nie musimy się zajmować tym pretensjonalnym młodym człowiekiem. Niech sobie leci do Stanów Zjednoczonych, na pewno się tam odnajdzie. Nigdy więcej już nie słyszymy o nim. Nawet, nawet przez moment scenarzyści nie zadbali o to, żeby chociaż przez moment Darrell się zastanowił, co się dzieje z jego protegowanym. Niewykluczone, że w końcu się gdzieś tam może spotkają w czwartym sezonie. No, tego nie wiemy. No, zobaczymy. Dobra, na ten moment ja się wystrzelałem ze wszystkich tematów, jeżeli chodzi o ten serial. Słuchaj, ja proponuję już teraz Spin off the Walking Dead, nie. Mesjasz, Laurent lądujący gdzieś tam w Maine, organizujący sektę, taką, taką mocno kingową sektę, która będzie terroryzować całe Maine. Ja, ja to kupuję. Nie, znaczy Do tego nie dojdzie. Do tego nie dojdzie na pewno, natomiast do serialu Daryl Dixon powrócimy, gdy zakończy się sezon czwarty, który ma swoją premierę we wrześniu 2026 roku, więc pewnie gdzieś początek 2027 to jest ta realna data, kiedy pojawi się druga część tego podcastu, ale na pewno nie żegnamy się ze światem The Walking Dead. Tak jak wspomniałem na kanale Retro Comics, omawiam album po albumie, to uniwersum, a i z Tomaszem na Konglo na pewno jeszcze o The Walking Dead porozmawiamy, także wypatrujcie znaków, a za dzisiaj bardzo pięknie wam dziękujemy i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Wszystkiego dobrego. Cześć! It's over. Nothing is over. Nothing.